Witamy Państwa, Dariusz Szpakowski, witajcie Polacy, witamy każdego z osobna. Wszystko jedno, gdzie jesteście, czy w Polsce, w bawach, w domach, przed telewizorami, czy za granicą. Bądźmy dzisiaj wszyscy biało-czerwoni, Zjeśćmy się ponad podziały, pokażmy, my naród, pokazywaliśmy to wielokrotnie, w trudno, możemy roku, być Dariusz. razem, Przekazmy naszą pozytywną energię. Dobre fluidy w czerwonym niech zrealizują marzenia swoje i nasze choć oczywiście nie wiemy na co stać tę naszą drużynę. To jest pierwszy mecz, kiedy jest presja, kiedy jest presja... To nie sen, to naprawdę rozpoczyna się Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie na przekór sceptykom, tym, którzy nie wierzyli, tym, którzy biadolili. Biało-Czerwoni, ich rywale grecce, że przychodzi wreszcie ten moment, kiedy na wielu stadionach komentowałem występy biało-czerwonych i zawsze marzyłem o tym, żeby wreszcie 2012 za moment się rozpocznie. Miało tu nie być kamienie na kamieniu, a dziś Warszawa, dumne miasto, witam który jest który jest niewygodny, który jest cierpliwy, który potrafi kąsać. Tak, ale ja jestem przekonany, że nasi zawodnicy są mocni psychicznie. To pokazali już niejednokrotnie i dzisiaj tutaj w moment, żeby ta statystyka zawsze była na czym ciągu pozytywna, jeśli chodzi o mecze bezpośrednie właśnie z Grekami. Z sześciu ostatnich spotkań, cztery wygraliśmy, więc ja myślę, że tutaj dzisiaj będzie. Podobnie mamy naprawdę bardzo dobrą reprezentację, kilka gwiazd już europejskiego formatu, ale tutaj to jest idealna trybuna, idealne miejsce na to, żeby pokazać się w Europie, żeby mieć już, już gwiazdy, żeby wszyscy nam zazdrościli tych zawodników. O, zaczęło się, zaczęło się, Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Papastatopoulos. To rozsiliania, w środku, zagranie... Milimetra, teraz nie zabrakło nawet tego milimetra. Ojca Krzysztofa, dla matki i Na swojej siostry Milenie, na swojej narzeczonej już to uczynił, przez się, minuty gry za nami. Doping nie milknie, kiedy tylko na chwilę to tak jakby by była flauta, ale nie ma flauty, nie ma ciszy, nie nie ma wody stojącej na Stadionie Narodowym. To wszystko wrze, to jest kocioł czarownic, jak przed Stadion Śląski, tak teraz Stadion Narodowy i akcja Polaków. Błaszczykowski do końcowej linii, dośrodkowanie, no! No! Ten do zera. Robert Lewandowski, wiecie Państwo co się tu dzieje, to jest ten wielki biało-czerwony pomnik, to jest pomnik, na którym najwyżej stanął Robert Lewandowski, Stopmy się w tę atmosferę. To na Stadionie Narodowym. 1 do 0 dla polskiej drużyny od 17 minuty. Robert Lewandowski. To nie była pierwsza szansa, ale teraz wreszcie wszystko było wymierzone wręcz idealnie. Przedtem zabrakło mu milimetrów, a teraz trafił idealnie. Piłka uderzona kozłem o murawę. Zaskoczyła zupełnie Kostasa Halkiasa. On frunął wprawdzie w powietrzu, wyciągnął swoje ręce, ale piłki nie był w stanie sięgnąć, bo ta odbita od ziemi frunęła nad jego rękoma i Grek tylko patrzył z przerażeniem w oczach, jak pił trafia do siatki 1 do zera dla Polski w meczu otwarcia mistrzostw Europy z drużyną Grecji. 4 lata temu w Austrii i Szwajcarii w czasie mistrzostw Europy w trzech meczach Polacy strzelili tylko jednego gola, którego zdobył Robert... Powiem tak, ten goal w radiu wpadł do bramki dużo wcześniej niż w telewizorze. Tak mniej więcej około 6 sekund wcześniej. Wychodzi na to, że jesteśmy szybsi od telewizji. No jasne. Proszę spróbować tak obejrzeć czy Zamiast foni z telewizora włączamy radio i słuchamy komentarza albo Tomka Kazimocha, albo Marka Soleckiego, który szybciej niż Dariusz Szpakowski wykrzyczał, że przemysła w tytoń obronił karnego. Oto ten fragment. Przemysław Tytoń za chwilę stanie woko woko z Giorgiosem Karagunisem. No i teraz czy wykorzysta tę wielką szansę, wielki test dla e, bramkarza rezerwowego polskiej drużyny. Mówię o szansie, bo jeżeli obroni tę jedenastkę, to wszyscy tutaj wyskoczą pod ten zasunięty dach Stadionu Narodowego w Warszawie. Giorgios Karagunis patrzy w oczy polskiego bramkarza, a ten przyczajony na linii bramkowej, taki sam żółty kostium polskiego bramkarza. Karagunis podbiega, strzela, prawo broni! Broni tytoń! Nie ma gola dla Grecji! Jest nadal jeden do jednego! No i w radiowej jedynce karagunis złapał się już za głowę, że nie strzelił, a u sąsiada w telewizorze dopiero patrzył na sędziego tymi swoimi ślepiami, kiedy ten da mu znak wreszcie do wykonania karnego rzutu zresztą. Radiowa jedynka, niczym strój, pędzi Spoda panie trenerze. Jakie uczucia w Panu dominują po tym spotkaniu? Złość, niedosyt, radość z tego jednego punktu, który też trzeba szanować? Na, na koniec trzeba powiedzieć, dobry ten jeden punkt. E, popełniliśmy parę błędów, e, szczególnie przy straconej bramce. E, obrońcy tutaj wspólnie z, e, z, z Wojtkiem e, się zderzyli i padła bramka. E, ja, ja uważam, że to pierwsze spotkanie, otwarcie zawsze, przeważnie kończą się w e, te spotkania remisem e, i w, nie jesteśmy na straconej pozycji mamy jeszcze dwa spotkania i musimy kolejne te spotkania wygrać. No sam nie wiem, czy presja teraz w meczu z Rosjanami będzie mniejsza niż przy spotkaniu z Grekami? Trochę nam dzisiaj ta presja zdaje się przeszkadzała. Na pewno, na pewno w, zawodnicy byli pod presją, ja widziałem to w ich agresję nawet przed meczem w przerwie e, i, i być może, że, że się niektórzy spalili ale ja wierzę w ten zespół i, i my z Rosjanami rozegramy dobre spotkanie. Ale musi Pan dokonać rosza, to Wojciech Szczęsny, Czerwona Karska? No, nie są to takie roszazy bolesne, bo widzieliśmy, że Przemysław Tyton wszedł do bramki bez rozgrzewki i zła Także nie przejmujemy się tym remisem, jedziemy dalej, gramy z Rosją o pełną pulę. No przecież nie możemy po remisie, co tak samo Grecy by musieli się załamać po remisie, że, że, nie, że zremisowali. Nie, jest, jest jeszcze droga otwarta. Wszystko jest otwarte. Dziękuję. Powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję. Słuchajcie, no wszystkich nas podniósł na duchu oczywiście Przemek Tytoń. Wcześniej Robert Lewandowski strzelając bramkę, Przemek Tytoń bro, broniąc karnego. Polacy podnieśli się w jakimś sensie z kolan, a więc yy, nic straconego. My i tak musieliśmy wygrać dwa mecze, żeby wyjść z grupy, więc trzeba wygrać teraz te te dwa mecze. No na pewno trzeba to zrobić trochę lepiej niż dzisiaj, ale chciałem też podziękować kibicom, bo tu nie, nie wszyscy są zawodowymi kibicami, bo mecze reprezentacji gromadzą bardzo różną publiczność, a wszyscy krzyczeli rzeczywiście od serca, było głośno, było kulturalnie. No w ogóle no, jestem szczęśliwy, gdyby nie to, że ta jedna bramka za dużo po stronie Greków, albo jedna za mało. No gdyby no, chyba Damian Perkis miał z 6-7 metrów taką okazję przy 1-0 dla, dla Polski, gdyby to wpadło, chyba bylibyśmy w lepszych nastrojach, ale... Ja uważam, że tu wszyscy będą jeszcze mocniej go dopingowali, jak przejdzie czas na Rosję. Ja myślę, że y, to jest, trzeba się zgodzić, że ten jeden punkt niby nie jest, y, nie jest zły, ale sytuacja, jak on, jaka nam się wykrojowała podczas tego spotkania, to obliguje nas do tego, żebyśmy wygrali tym co najmniej 3-0, a nie bronili wyniku 1-0. I, i, i o to można mieć w jakiś sposób jakieś zastrzeżenia yy, układ meczowy jest dla nas nie, niekorzystny bo my teraz gramy z Rosjanami i to Abolita. będzie jeszcze będzie większa presja na nas ciążyła mam nadzieję, że tutaj nie taki wilk straszny dla tych chłopaków, oni widzą już pierwszy mecz mają za sobą, ta presja powinna już odejść, bo teraz już nie ma już yy, yy, zwalać winę na presję, no nie na tym poziomie koniec, gramy kurczę o, o zwycięstwo z Rosjanami bo to nam daje yy, teoretyczne już szanse było pięknie Pięknie było przed meczem. Ja przyznam, że mało takich chwil miałem w życiu, ale wczoraj dwukrotnie ściskało mi gardło. Naprawdę się wzruszyłem. Nawet uroniłem łzę. Pierwszy raz kiedy w południe zobaczyłem jak wygląda Warszawa. Jak sport potrafi wywołać takie emocje, jednocześnie wywołać takie poczucie, nie chcę tutaj używać wielkich słów, poczucie narodowe, ale poczucie wspólnoty. A drugi raz, y, nawet pęknął mi chyba głos, jak, jak te 55 tysięcy ludzi na stadionie, jaką fajną wytworzyło atmosferę. Jak wjeżdżał autokar polskiej drużyny, to, to nawet brakowało mi słów do tego wszystkiego, co było. To jest wyjątkowe przeżycie, i jeszcze raz y, namawiam wszystkich by to euro rzeczywiście nas tak złączyło wokół imprezy sportowej. Jestem także pod wrażeniem tego wszystkiego co działo się po meczu. Zachęcam wszystkich byśmy wyszli na ulicę byśmy wspólnie zobaczyli na czym ta zabawa polega byśmy dostroili się do tej zabawy w której także uczestniczą turyści kibice innych zespołów. No Warszawa wczoraj wieczorem naprawdę to jest to coś niezwykłego. To jest połączenie pól Lizejskich, to jest połączenie hmm, Rambli to jest połączenie no jeszcze wszystkich właściwie głównych ulic świata, a jednocześnie połączenie takich pięknych zakamarków turystycznych. Naprawdę proszę Państwa uczestniczymy w czymś wielkim, a, a wzruszam się również dlatego, że kto by przypuszczał jeszcze kilkanaście lat temu? Że, że dożyjemy i że, że, dożyjemy że czasów żeby organizacje takie organizowali imprezy. że stać nas na to że mimo wielkich kłopotów, marodzenia, malkontentstwa, nawet powiedziałbym mimo takich opinii w które wręcz wyrażały nawet radość, że, że coś może się nie udać, a jednak się udało. Mamy piękne stadiony, wszyscy są pod wrażeniem. Docenimy sami my, Polacy. I wtopmy się w tę, się tę atmosferę. Na narodowe, tam, na pewno cudowna atmosfera, a naszymi sprawozdawcami są Tomasz Zimoch i Marek Sołecki. 12 dzień czerwca 2012 roku 14 mistrzostwa Europy 10 spotkanie tego turnieju czwarty mecz w grupie A Warszawa Stadion Narodowy Dziś jeszcze bardziej niż Narodowy Prawie 60 tysięcy widzów Grupa kibiców z Rosji W przeważającej mierze Ubrani w biało-czerwone stroje Polscy kibice Polska-Rosja Niezwykle istotny, ważny mecz Ale i tak wiadomo że w sobotę we Wrocławiu Polacy będą grali mecz o wszystko. Mecz z reprezentacją Czech. Biało, czerwona. Biało, niebiesko, czerwona. Tak wyglądają flagi obu zespołów i hymn Rosji. Siedna minuta. Rzut wolny. Arszabin. Piłka leciała, jakby była rysowana przez nieżyjącego Wiktora Zina tym węgielkiem na białym kartonie. No i dopadł do niej w pewnym momencie zagojew stając niemal boku, gdzieś w powietrzu przedłużył jej lot. Piłka wpadła w lewy górny ruch bramki. Przemysław nie był bezradny i w ten oto sposób straciliśmy gola. Jedyny gol w pierwszej połowie. Polska przegrywa z Rosją 0 i nikt tutaj nie myśli o tym by rozgrywać powoli piłkę szybko linia pola karnego będzie strzał gol gol gol Kuba Błaszczykowski jest remiz jeden 1, -1 który strzelił swoją pierwszą bramkę reprezentacji właśnie Rosjanom. Dzisiaj Rosjanom strzela gola i jest remis 1-1. Gramy dalej. Jeszcze nie wszystko stracone. Polska. <głos> Euro dla uh, Orłów. Uh, Euro dla uh, Orłów. Uh, Euro dla Orłów. Jest radośnie, chociaż powiem szczerze, ja wolałbym się do tych remisów nie przyzwyczajać. Zawsze należy jakoś ewoluować więc może to trzecie spotkanie jednak byśmy wygrali, bo, bo, bo dwa, dwa remisy to, no tak jakoś, jak umawiałem, Rosja Skórzna. Teraz, teraz będzie ten. Serdecznie witamy, podcast nie tylko dla orów i dzisiaj w podcaście jak zwykle, jak co mistrzostwa, czy Europy, czy świata, zgrany duet. Serdecznie witam Cię Darku, przed mikrofonem Darek Szpakowski z tamtym mikrofonem, a w tym mikrofon.. przedstaw się Darku w ogóle. Witam, witam serdecznie, a ja z drugiej strony Włodek yy, Zdrowicz. Szaranowicz. Szaranowicz? Jeszcze razy A jak ją? Andrzej. Andrzej. I <laughs> Słuchajcie podcastu nie tylko dla poru. Tak się robi Wiatr. Serdecznie witamy w podcast nie tylko dla i dzisiaj, jak zwykle, jak co mistrzostwa, nieważne czy mistrzostwa świata, czy mistrzostwa Europy, przed mikrofonem z mojej lewej strony. Dariusz Szpakowski, a z mojej prawej Włodek Szaranowicz. Włodek Szaranowicz to ja. Serdecznie witamy na... Nie na podcaście, w podcaście, jak już wspomniałem nazwę wcześniej. I będziemy dzisiaj rozmawiać o mistrzostwach Europy, które odbywają się, Darku, gdzie? Oczywiście w Polsce i na Ukrainie. I na Ukrainie. Nie pij wódki, nie pij wina, kup serower Ukraina. W Polsce też podobno dużo piją. W każdym razie serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Utwór, którym zaczęliśmy, zaczyna się każdy mecz w tych mistrzostwach, czyli Alan Parson Project, utwór nazywa się Sirius. I jak utwór kończy się prawie Robią 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sędzia Gliszde i 22 facetów Goni za piłką, czyli masakra, masakra. Zaczynamy nasz podcast Zaraz po reklamach Nie dla sokołów Nie dla mew Nie dla wróbli Nie dla wron Dawid Filipczyński Podcast tylko dla orłów bo teraz już nic właściwie nie jest ważne, ani jak stadion wygląda, ani czy przy są wykopy, ani czy drogi są gotowe. Od dziś najważniejsze jest to, jak zagrają nasi. witam Cię Darku ponownie. Dwa lata minęły od y, naszych podcastów, kiedy nagrywaliśmy z Republiki Południowej Afryki. Przypomnij mi, kto wygrał ostatni mistrzostwa świata, pamiętasz? Wydaje mi się, że to byli Hiszpanie, jak się nie mylę. Zresztą tak samo wygrali poprzednie mistrzostwa Europy. No i są jednym z faworytów do zdobycia tytułu w tym turnieju. Chociaż to tak naprawdę się okaże. Chociaż to tak naprawdę się okaże. Fantastyczne jest to, że mistrzostwa organizowane są w naszym kraju. Między innymi. atmosfera jest przepiękna. Tłumy fanów i kibiców wirających się w tak zwanych fanzonach. Budki nasze komentatorskie są trochę ciasnawe, bo tyle się ludzi i redaktorów zgłosiło, a akredytacji rozdano trochę za dużo, więc musimy tutaj siedzieć jeden na drugim. O, strasznie. Ja myślę, że tam poszły lewe pieniądze jakieś w ogóle Dziwe. Tak, Dziwe. dziwne I, i naprawdę nie ma miejsca. W ogóle kiedyś był uchwyty na piwo i w ogóle popielniczki, teraz tak, absolutnie zniknąło. Tak tak, że... Po mojej lewej, <laughs> po jego prawej. Naprawdę stanowisko komentatorskie jest prawie na jednego, ale Narek ostatnio schudł, troszkę mu włosów wyszło. W każdym razie zaczynamy dzisiejszy odcinek. No i cóż, Darku, powiedziałeś, że piękny nasz kraj oczysty, Polska, Ukraina. Um, jakieś wrażenia takie wstępne, bo już kilka meczów się odbyło, jak nasz kraj się spisuje, jak dotąd? Wydaje mi się, że bardzo pozytywnie. Jestem miło zaskoczony całą reakcją na te mistrzostwa, bo przed samymi mistrzostwami było mnóstwo głosów przeciwnym temu. Były głosy, które się odzywały, że absolutnie to są niepotrzebne mistrzostwa, że moglibyśmy wy... zamiast igrzysk mieć chleb i tak dalej. I nowa przedszkola. I nowe przedszkola, prawda? I żłobki, i jeszcze inne rzeczy. Wydaje mi się, że akurat w sezonie ogórkowym, jaki jest w tym momencie, się idealnie no i przynajmniej zapomnieliśmy o jednym, zapomnieliśmy o Smoleńsku, prawda? Tak, tak. Nagrywamy to zaraz po meczu Polskar Rosja, troszeczkę było zamieszek, troszkę tension, jak to się mówi po angielsku. Ja tutaj próbuję, mój angielski Darek zna angielski bardzo dobrze. W każdym razie, jak było, tak było, skończyło się porówno. Co nie znaczy, że remis był atowy, że tak powiem. W każdym razie remis Polacy uważają za wygrany. Czy ty też tak, Darku, sądzisz? Ja uważam ten remis jako remis. Nie dodawałbym żadnego epitetu do tego remisu. Chociaż może jeden bym dodał, to jest dobry remis, bo z psychologicznego tylko i wyłącznie punktu widzenia dla naszej drużyny. Mamy dwa punkty, ciągle jesteśmy w grze, lecimy dalej. Nie, tak, zdarzyło się, nie zdarzyło się to, przypomnę Ci tylko, Włodku. <laughs> od 1984 A do 86 się to nie zdarzyło. No, no, tak. <laughs> tak. Pamiętam, ale to powiemy w późniejszej części podcastu. Zapytamy się też naszego specjalnego wysłannika w Krakowie i w Poznaniu zwanego dziennikarzem lotnym, czyli Kamilacze. Pytamy się go, jak atmosfera. No ale cóż, przelatujemy do grup. Zaraz wracamy do Was, zaraz po reklamach. Ja jestem optymistą. Wydaje mi się, że Franciszkowi Smudzi udało się tą pierwszą jedenastkę bardzo dobrze dobrać. Gramy u siebie, dwunasty zawodnik. Wyjście z grupy mój absolutny top szczyt marzeń. Serdecznie witam po przerwie. Witam Cię, Darku, po przerwie. Witam Cię, Włodku. E, witam. Mamy cztery grupy, wyjątkowo w tym roku mamy cztery grupy. <grym> jak to się stało? Jak to się stało? E, ale wiesz co, przeglądałem archiwa Mistrzostw Europy i dawno, dawno temu było tylko osiem zespołów na przykład. Od osiemdziesiątego chyba jest 16 tutaj. Ja powiem Ci, że jak śledzę mistrzostwa wszelakie od lat 70 tak pamiętam Mistrzostwa Europy. Nie wiem skąd to się wzięło, że nie pamiętam poprzednich. Ale pamiętam dopiero od 92 roku, od tych w Szwecji. No Co i tam Dania już wygrała. I tam już tak. Co do wygrała, i tam już było 16 drużyn. Tak. No nie, nie wiem, dlaczego nie pamiętam tych z 1988, mimo że pamiętam Mistrzostwa Świata z 1986. Być może nie puszczali w naszej telewizji, nie wiem. Może tak, tak. czarno obraz obraz. Albo... albo zaśnieżony. A taki wojskowy w telewizji w <laughs> to bywa. Zatem mamy cztery grupy, grupa A, B, C i D, jak to nazwy wskazują. No i cóż, przelecimy szybko, eee, za chwilę następny mecz, musimy się streszczać, przelecimy szybko grupy, czyli Darku, może ja pozwolę sobie omówić pierwszą grupę, Ty będziesz ja dorzucał i potem na przemian, czyli Polska, Grecja, Rosja i Republika Czeska, czyli jesteśmy po meczu, jak już wspomnieliśmy wcześniej, Polska, e Rosja. No i w tej grupie jest wszystko jeszcze możliwe, nic nie jest ustalone, aczkolwiek najwięcej punktów w tym momencie mają Rosjanie, czyli cztery po wygraniu z Czechami w zasadzie małej masakrze. No i Polacy mają dwa punkty, Grecy mają trzy. Trzy. Po wygranej z Grekami. Grecy? No, przepraszam, Czesi mają trzy. Trzy, tak. Więc wszystko jest możliwe. No i cóż, w sobotę dokładnie nie wiemy kiedy ten podcast ukaże ale w sobotę no musimy wygrać nie ma, nie, nie ma tutaj opcji i nie ma spekulowania że, że cokolwiek musimy liczyć żeby Grecja z Rumunią albo z Ukrainą przegrała a, a Nowa Zelandia z, z Portugalią było na remis tutaj jest jedyna tylko szansa żeby wygrać, więc Darku chciałem się spytać jak Polacy grali jak grali Czesi, jak grali Grecy i jak grali kto tam jeszcze grał? Ruscy, tak na, na szybciutko, jak to Ty swoim dziennikarskim językiem... Ja bym powiedział tak, Zaskakująca postawa Polaków. Przystępując do tych mistrzostw nie spodziewałem się, że w ogóle możemy cokolwiek tutaj zdziałać. Jeszcze w 2007 roku Mieliśmy taką reprezentację, która. E, przepraszam, nie w 2007. W 2007 roku też mieliśmy Lewandowskiego, który grał w trzecim ligowym Proszków. E, Pruszków. Zniczu Pruszków. E, później w ostatnich eliminacjach. Tak mi... do dobrego klubu. Do dobrego klubu. <laughs> I wybił się do jeszcze lepszego. E, w ostatnich eliminacjach Mistrzostw Świata zajęliśmy pozycję przedostatnią, bodajże przed San Marino. Więc byliśmy w rozsypce. I Nic nie wskazywało na to po tych dwóch latach meczów sparingowych, że będzie inaczej. A tutaj nagle okazuje się, że, że z Grecją po dramatycznym początku tym pierwszym meczu Ładnie zagraliśmy z Rosją i, i ciągle mamy szansę wyjścia. Nie zdarzyło się to nam od 1986 roku, jak już wspomniałem wcześniej, żeby w takiej pozycji, więc ciągle jesteśmy, ciągle jesteśmy w grze. Grecy nie grają tak konsekwentnie w defensywie, jak grali w czasie mistrzostw, z których zdobywali Mistrzostwa Europy. Ym, więc są do przydzirewienia, co udowodnili i Czesi, i, i Polacy, więc wydaje mi się, że udowodnią też Rosjanie. Yy, w związku z tym wydaje mi się, że nie liczą się już w tej rozgrywce, mając najmniej punktów, bo mają tylko jeden punkt. Yy, więc w grze, według mnie, zostają ciągle Rosjanie, Czesi i Polacy. Yy, Rosjanie, według mnie, barosowci a Rosjanie, według mnie, są przereklamowani. Yy, zagrali, w, wynik mówi o tym, że zagrali świetny mecz z Czechami, ale tak naprawdę. Wydaje mi się, że trochę to było fartowności w tym wszystkim i błędnego ustawienia Czechów. E, przynajmniej nasz match pokazał, że wystarczyło dobrze się ustawić. Zagraliśmy tak zwanym e, T Tivotem, czy jak to się tam nazywa. Murinie to wymyślił trzech defensywnych pomocników w środku pola, którzy skasowali totalnie ataki Rosjan, więc są przereklamowani według mnie, są do ogrania. Nie z kandydatem do tytułu, jak wielu by wskazywało wcześniej. No i bramkach ma coś w To fakt. W wolnym tłumaczeniu no puszcza szmaty, jak to Czech zwykł robić, patrzcie na przykład meczy z Turcją. A lata temu Chyba dwa lata temu na Mistrzostwach Świata, jak Turcy czyli w ostatnich trzech minutach dwie piękne bramki, a Czecha po prostu przelobowali albo puścili mu pod nogami takie szmaty. Więc wydaje mi się, że spokojnie, spokojnie jesteśmy w stanie to wygrać z Czechami i poza tym wreszcie przed czas na to w tych mistrzostwach i w tej sesji grupowej, by oprócz remisu mecz wygrać. No i, no i z kim jak nie z Czechami. Z kim jak nie z Czechami właśnie. Zapraszamy na małe przerwniki i wracamy po chwili do grupy B. WPB, czyli Holandia, Dania, Portugalia i Niemcy. Właśnie w telewizorze Niemcy z Holandią grają, wymieniają się flagami, proporczykami. Ym, Holandia. Dzisiaj ja, redaktor Szaranowicz w, w specjalnej bluzie holenderskiej. Dania, czyli mój ulubiony kraj, bo tam klocki Lego. Niemcy, no bo Niemcy jak Niemcy grać zawsze potrafili, potrafią. No i Portugalia, czyli Płacząca Krystyna i reszta zespołu. Krótko powiemy. Holandia pierwszy mecz z Danią przegrała, ale na własne życzenie. Drugi mecz Niemcy z Portugalią 1-1. Chyba najnudniejszy mecz, jaki dotychczas był oprócz Anglii i Francji. No i dzisiaj porażka dzisiaj porażka Portugalii... Nie, Danii z Portugalią. Niestety, niestety Krystyna wyjątkowo się cieszy. Czyli Cristiano Ronaldo. Masz coś do dania, sympatyczny Darku? My, oczywiście. Według mnie faworytami w tej grupie byli i Holendrzy i Niemcy. Okazuje się, że Holendrzy grają swoje, ale niestety są bardzo nieskuteczni. Jeśli dzisiaj będą tak samo nieskuteczni, jak byli w meczu z, z Duńczykami, to mogą, na trawę to mogą jechać na trawę, spokojnie zresztą będą grali na swojej trawie tak, no. w Polsce w, w tym meczu Niemcy spodziewałem się po nich więcej o wiele więcej ja nigdy nie lubiłem Niemców i nie byłem ich sympatykiem jednak od ostatnich mistrzostw świata oni zmienili zupełnie styl gry wydaje mi się, że to wiąże się z tym że wpuścili trochę zawodników do swojej reprezentacji Pochodzenie z różnego, z innych krajów? No, tak od 8 lat jest. Nie przecież, że odkąd mają. To ja tak powiem, że kolorów grają zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, bardziej ofensywnie i spodziewałem się troszeczkę więcej w meczu z Portugalią. Portugalczycy, którzy zagrali bardzo kongtatorsko w pierwszym meczu, wydaje mi się, że takie było założenie taktyka, że grają na remis, nie udało im się. Dzisiaj pokazali się z lepszej strony, ale byli bliscy, bliscy by to też przerażnąć tak naprawdę. Tak, Daku, bardzo podoba mi się i imponujesz mi Twoją wiedzą, ale cóż, zróbmy przerwę, wracamy po przerwie do grupy C. A tymczasem idziemy zobaczyć, czy coś w bufecie jest dobrego do jedzenia, bo gorąco tutaj, ciasno tutaj, ale coś trzeba do jedzenia wrzucić. Dziękujemy bardzo i zapraszamy za chwilę. Dziękujemy, zapraszamy za chwilę. Komentator? Serdecznie witamy Komentatora. Czy komentator ma chwilę czasu? Coś się znajdzie, no Przed mikrofonem, przed mikrofonem, jak ja mam na imię? Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski Serdecznie witamy Witamy serdecznie Witam kolegów Przedmiotów, witam. witam i pozdrawiam z ciepłej i bardzo czerwcowej Polski Dariusz ma do ciebie pytanie, ale zanim Dariusz powie chciałem cię spytać jak mecz Niemców z tymi co trawę po meczu wezmą do siebie no jak na załączonym braku obrazek był załączony jakieś 15 minut wcześniej e, męż też szczególnie w pierwszej połowie, bardzo ciekawe, szczególnie z punktu widzenia e, tureckiego pubu wypełnionego ilanczykami na rynku starego miasta w przepięknym otoczeniu, cudownej zieleni i, i, i pięknej historii pięknej historii naszego kraju naszej ponad tysiącletniej już historii która to po prostu patrzy się na nas ze wszystkich budynków, uśmiecha się do nas i pokazuje jak wielką potęgą jest Polska i pokazuje, że wygramy to euro Właśnie, pięknie. Dariuszu, oddaję Ci głos. Ja chciałem zapytać i ja chciałem mimo wszystko nawiązać do tego, czy są już jakiekolwiek znaki, że Holendrzy mimo wszystko zwijają trawę? Myślę, że przypomina historia kolegi, który, ten, który dzwonił do Związku Zapaśniczego e, e, przez jakieś kilka godzin i prosił o pomoc, był zapaśnikiem. I po jakimś czasie dopiero doszło, wszystko wyszło na jaw, ponieważ on poszedł do lasu na ręki i się zaczepił o paśnik i przez dwie godziny był zapaśnikiem. Ja myślę, że, ja myślę, że tylko dzięki takim korespondentom jak ty możemy wreszcie wgryźć się w to życie wewnętrzne drużyn i, i, i zrozumieć co się tam tak naprawdę dzieje, bo my tutaj w obcym kraju, a wy tam w obcym no niewiele rozumiemy jak pogoda. że przyznać, jest dosyć zaskakująca, ponieważ jest bardzo ciepło. Ja wyobraźcie sobie panowie, że chodzę w e, moich takich jak wiecie, moje te ulubione japonki takie, e, które sobie przywiozłem z um, niejakiego Maroka, um, a jednocześnie ma na sobie kurtkę, um, więc jest to dosyć takie kontrowersyjne zestawienie i, i sprawia u, um, u autoksonów pewne u zakłopotanie um, um, i są, um, um, są pytania, pojawiają się pytania, skąd jesteś, gdzie jesteś, dlaczego idziesz i dlaczego idziesz um, tak głupio ubrany. Um, natomiast um, mi ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, um, w ten sposób i też nie chcę być dla gospodarzy, bo wiadomo, że pytają w e, ciekawości, nie pytają właściwie. E, więc tą pogodą się wszyscy e, ekscytujemy, rozmawiamy o niej, szczególnie z Bracią Irlandzką, e, bo bracia Irlandzką o pogodzie rozmawiać lubi i potrafi, e, więc rozmawiamy o tym nie raz, nie dwa. E, ale prawda jest też taka, że tej pogody to mało widać, szczególnie w momencie, jak się siedzi pod przykrytym e, dachem, dachem stadionu do trzeciej rano. Ja rozumiem, ja tylko zapytałem w tym kontekście, czy, czy czasem, bo to zbliża się mecz oczywiście Irlandczyków z Mistrzami Świata, prawda? I z tego co rozumiem, to już jesteś w mieście, w którym ten mecz się wydarzy. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze jestem, tak jak wspomniałem wcześniej, jeszcze jestem w kraju pachnącym piernikami. Jestem w miejscu urodzin naszego pięknego wielkiego Polaka i nie mówię tu chyba jest. ponieważ w Poznaniu już byłem mówię o Mikołaju Koperniku, po zwanym Nikolaus Koperników. To zatem pytanie jest takie, jaki jest środek transportu? Czy, czy to będzie spływ rzeką, czy, czy jednak autostrada, która ponoć jest wybudowana z Torunia prosto do Gdańska? Poczekaj poczekać chwilę, bo mam drania z dyskretowanego. Co ci don't to No, to, ale się spodziewałem, że to okej, okay, okej. Okay. Um, przepraszam, że to takie, idzie, idzie, idzie to trochę, trochę po grudzie, ale naprawdę no, trzeba się opiekować z zagubionymi owieczkami, które, e, czy, czy one do, do, do, do wypasywania się na zielonych irlandzkich trawach. Znalazł się na wybrokowanej trojeńskiej ulicy, które są zagłupione. No, okej, okay, rozumiem. Nie oczekujemy odpowiedzi na to pytanie. Dziękujemy za relację. Cieszymy się, że żyjesz, że ciągle jesteś. Wysyłamy zmiennika już w sobotę, więc, więc możesz czuć się spokojny. No, i do usłyszenia. Um telefon i jak zawsze chciałem pozdrowić i serdecznie wcisnąć panów w studio jak również całą populację Polaków w Irlandii i wszystkich naszych słuchaczy w całym świecie, którzy nieustannie wiodą uszami za głośnikami, za odbiornikami radiowymi, szukając, słuchając w eterze głosu niejakiego Filipa Dawizyńskiego z podcastu, nie tylko dla Orów. Dla tego podcastu z Torunia z Rynku Staromieńskiego, zaraz koło punewaczki zodeł Dziękuję, me. Dzięki starsku.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 To był nasz e, wysłannik e, z kraju obcego polskiego, Kamil, specjalnie dla podcastu, nie tylko dla już. No i cóż, e, my lecimy dalej. Grupa C, czyli Hiszpania, Włochy, Irlandia i Chorwacja. Tutaj teoretycznie grupa nam najbardziej miła. E, Dariuszu, e, może słówko o tej grupie? Co myślisz? No Myślę, że jest to grupa dosyć specyficzna. Y, w tym sensie, że wydawało się, że, że Hiszpanie i Chorwaci jakoby wyjdą z niej bez problemów. Wydawało się dlatego, że Irlandczycy grają jak grają, a Włosi hmm. mają najgorszą drużynę, jaką, jaką mieli od 20 lat przynajmniej. Po pierwszym meczu okazało się, że Włosi jednak potrafią stawić wyzwanie mistrzom świata, i wierzę w to, przynajmniej po grze Daniela de Rossi, po grze takich małych napastników jak Casano, jak Dinatale, że, że są w stanie też strzelać. I w związku z tym wydaje mi się, że Włosi złączyli meczu będą się rozkręcać. Patrzę na ich też w kontekście Niemców, którzy też w drugim meczu zagrali lepiej niż w pierwszym, wydaje mi się, że Włosi też zagrają w drugim meczu lepiej niż w pierwszym to tyle, Irlandczycy, no cóż ja tutaj bym powiedział tak samo jak jak pani, która występuje w audycji radiowej w Today FM jak Amirate Kelly i, i która mówi, że powiedziała ostatnio wczoraj w telewizji że jak się zapyrają, czy widzi jakieś szanse Irlandczyków no niestety nie widzi, ja również raczej ich nie widzę. Tym niemniej ta grupa jest o tyle specyficzna, bo, bo to są najlepsze kibice w Polsce. Wiemy z relacji naszych korespondentów, że i w Hiszpanii, i w Gdańsku, gdzie stacjonują Hiszpania od dłuższego czasu, i w Poznaniu były najpiękniejsze imprezy. To były miejsca, z których wychodziło się z, jak się wchodziło do baru po meczu to wychodziło się nie o trzeciej nad ranem nie o piątej nad ranem tylko o pierwszej w południe i było się rażonym światłem jak ten, nie wiem, rażony światłem Paweł, który padał gdzieś tam w okolicach Grecji nagle zaczynał wierzyć i oni też zaczynają wierzyć no i wybraliśmy sobie takich Irlandczyków, którzy wychodzą z pubu licznie, nie wiem, w tłumie 100 tysięcy no, przeszadzam, może 20 tysięcy w Poznaniu na rynku jest pierwsza w południe Lampa jak cholera Wychodzą z tego pawo pijani w sztok I nagle słońce Padają na kolana i co robią? Wierzą. Zaczynają wierzyć. Wsiadają w ten pociąg relacji Poznań-Gdynia. Oni się pytają, czy do Gdyni. On mówi nie, do Gdańska. Więc jadą do tego Gdańska przez Bydgoszcz i zwijają tam w Bydgoszczy tych wszystkich swoich kolejnych brachów. Bo przecież oprócz Bydgoszczy, to też jeszcze mieszkają w Toruniu, bo przecież Irlandcy są na tyle cwani, żeby zatrzymać się w czasie Mistrzostw. Nie tyle w miejscach, w których grają, ale w tych miejscach, w których jest taniej. Wsiadają i dojeżdżają. Więc wyobraźmy sobie teraz to miejsce, czyli jutrzejszy mecz, Hiszpania, Irlandia, Trójmiasto będzie na pewno żółto, czerwono, zielono i biało. Na pewno tak będzie, tak sobie to wyobrażam i dlatego to jest specyficzna grupa, w tym sensie to jest grupa idealna, tam spożycie. Ja nie wiem, dostałem od ciebie, łodku sygnały, że, że tam zabrakło już spoiwa. Tak, tak, tak, ja byłem, ja byłem, zaraz to zresztą posłuchamy, zaraz to zresztą posłuchamy przed, przed grupą D. Redaktorka z znajomego Radia Gdańsk mówiła o tym, że zabrakło napitków oraz miodu na rynku i na długim targu właśnie w Gdańsku oraz na mąciaku. Nie było o godzinie 11 nic do picia. O suchym pysku ludzie do tej pierwszej po południu chodzili. Czyli, tak jak mówiłeś, lampa nie ma co do ust wsadzić. Nic nie było do picia. Pozostaje tylko wierzyć. Aktywny podcast sportowy. Ja to chciałem zacząć niekonwencjonalnie, gdyż pozwolę poczekać. W ogóle poczekaj na momencie wszystkiego najlepszego w nowym roku, drodzy słuchacze. Tak. I my. Witamy w kolejnym odcinku podcastu sportowego. Hmm, nagrywanym z lekkim opóźnieniem. To nie pojedzie tak. Znaczy, tak naprawdę, ja to tak sobie myślę, że w sumie to. No oczywiście, nie, to jest. Tak, ale na pewno. Jeżeli się sprawdzi, to pojedzie, jeżeli się nie sprawdzi, to po prostu nie pojedzie i już. Dzień dobry, żegnają się Przemek Kondraciuk, Michał Zawada i Marcin Magdziarz. I pies ja przez Ustą właśnie. Subiektywny podcast sportowy. Dariuszu, Grupa D zapowiada się dość prosto, bo to przecież Francja, Anglia, Ukraina i Szwecja rachunek matematyczno-różniczkowy wychodzi bardzo prosty, że Francja, Anglia wychodzą, na no, Szwecja z Ukrainą wiadomo, niby dobre drużyny, ale z niewiadomym potencjałem a tutaj po pierwszej kolejce jakże ciekawe wyniki no i cóż, Ukraina i car, car Szewczenko na czele co ty powiesz o tym Darku? Wiesz co, powiem ci, że dosyć podobne odczucie jak z grupą C i tutaj skojarzenia Ukrainy z, mam podobne do skojarzenia Włochów Ukraińcy Włosi, o tak powiem, mają największą aferę futbolową w historii dziejów i najgorszy skład rewelacyjnie i Jak dotąd. Jak dotąd. W pierwszym meczali rewelacyjnie. A to Ukraińcy, którzy zatruli się w ostatnim sparingu. Grzybka, y czy Dariuszu w mikrofon chodziło. Y Porząd, ale to grzywka. <grybka> Ogrzybacz. A Ukraińcy mieli podobne historie, bo w ostatnim sparingu z Turkami ponad się niby zatruli i, i też szły jakieś plotki, że nic z nich nie będzie, a tutaj nagle pierwszy mecz Fedami, którzy zagrali w zestawieniu 10-1, czyli 10 się broni, jeden próbuje strzelić i wygrali ten mecz. I grali konsekwentnie, więc pełne zaskoczenie, pełne miłe zaskoczenie. Ukraińcy tu jeszcze mogą coś działać. Francja, Anglia? No powiem tak, no, ponieważ Luby. mieszkam tu, gdzie mieszkam, to, to Anglików nie lubię. <śmiech> Cieszę się, że trener w styczniu im zwiał, cieszę się, że nawet nic nie zmienił, cieszę się, że zawodników najlepszych tutaj nie mają i cieszę się, że grając co za cudzami remisują, bo to znaczy, że Francuzi też dobrze nie są. Czyli tutaj to jest grupa, która jeszcze czeka mnóstwo niespodzianek według mnie, mnóstwo niespodzianek. Grupa otwarta, tutaj się może stać wszystko. Każdy może wejść, każdy może przegrać. Jesteśmy właśnie po meczu. Jak słyszeliście, grupa B Niemcy wygrali w bardzo ładnym stylu z Holendrami. Zresztą to nas korespondent przed chwilą mówił. A my cóż, to było omówienie grupy A, B, C i D. No i po przerwie, po mojej reklamie wracamy i będziemy troszeczkę króciutko dywagować o tym polskiej piłce. No i cóż... Jak słyszeliście, czasami pan Tomek Zimoch to jest nasz ulubiony komentator radiowy. Zresztą jest tutaj trzy budki obok, czasami słychać jak krzyczy. macha do nas? Tak, tak, tak. tak. Bardziej... On słyszy, tak, tak, tak. on ma jedną słuchawkę zawsze ściągniętą, tak, więc tak. wie kiedy się mówi o nim. Tak, więc czasami w dzisiejszym odcinku Tomasz Zimoch coś mówi, i zatem dzisiaj też będzie troszkę więcej mówił. Mamy tutaj techniczny przyszedł, witamy, kable kolega przekłada. Zatem wracamy po chwili, lecimy dalej. Witam, witam Państwa. Witam. Flaga jest uszyta, proszę Państwa. Odzew trafił na bardzo my, fajny, podatny grunt. Dziękujmy i właściwie królem pibiców nazywajmy pana Aleksandra Goldschneidera. To on my, my, podjął inicjatywę. Firma Fico Polska i firma Opinion Strefa Druchku z Gliwic odrzuciła wszelkie wcześniejsze zamówienia. W nocy szyto flagę i flaga jest. Biało-czerwona 50 na 30 metrów waży 200 kg, co istotne. Musi spełniać warunki, czyli musi mieć atest materiał, z którego ta flaga jest uszyta, tak zwany atesty antypalności. I teraz wystarczyło tylko UEFA o tym poinformować. UEFA wydała zgodę, taka flaga może być rozwinięta w sobotę wieczorem na stadionie w Wrocławie podczas meczu Polska-Czechy. Mnie przyznam szczerze, za działania jak rozwinęli flagę Grecy na Stadionie narodowym, a nie mieliśmy żadnego dużego polskiego e, gobła, polskiego emblematu, polskiej flagi. Widać, że takie flagi rozwijali na Stadionie świetnie, pojawiący się kibice z Chorwacji Irlandii, że mieli to przecież także kibice z Rosji. Mówiłem w transmisjach wielokrotnie, ale w czasie pleczu Polska-Rosja na antenie programu pierwszego Polskiego Radia wręcz zaapelowałem, byśmy uszyli flagę, no i okazało się raz jeszcze, że jest to możliwe. Złamaliśmy bariery administracyjne, to Pan Aleksander, podkreślam raz jeszcze, bariery logistyczne okazuje się, że można, że nie to drobna sprawa, ale wydaje mi się, że taka więź, poczucie dumy narodowej, a także odczucia polskich piłkarzy, którzy jak wejdą na murawę stadionu i zobaczą, jak, wielk, jak wielka jest biało-czerwona fala, no to będzie fala, w całej Polsce, do wszystkich kibiców, to, to myślę tak, że, że im zarobi się choćby, przed, zarobi się przed chwilę miękkie nogi, a i tak być może to twarducho, które będzie im biło przecież w rytmie euro, jeszcze przyspieszy za sprawą, za sprawą tych wszystkich, którzy mówię, no chcieli piłkarzom w tym dniu bardzo to.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 czas teraz na małe takie dywagacje, takie małe opisy tego, co się działo, tego, co się działo przez ostatnie prawie dwa tygodnie, czyli będziemy rozmawiać o reprezentacji Polski oraz o całym nastroju, o tym, jak po prostu to euro w Polsce i na Ukrainie działa. A kto o tym najlepiej jak powie? Kto najlepiej o tym może wiedzieć? Dariusz. Po prostu, datem Dariuszu, oddaję Ci głos i chciałem się spytać, co myślisz o naszej reprezentacji, nawet jeśli zremisujemy trzeci mecz, czy to będzie tragedia i nie wejdziemy dalej? Absolutnie nie, choć nie wierzę w to, że my zremisujemy trzeci mecz. Ja absolutnie wierzę w to, że my w ten mecz wygramy. Ale muszę powiedzieć jedno. Muszę powiedzieć, że przystępując do tych mistrzostw Europy, jakkolwiek ciesząc się z tego, że są organizowane u nas i w Polsce, zupełnie nie wierzyłem w to, że, że z naszą reprezentacją może się wydarzyć coś takiego pozytywnego jak wyjście z grupy. Na szczęście pierwszy mecz pokazał tyle, choć był dla mnie bardzo dramatyczny, że po raz pierwszy od 1986 roku y, tego meczu y, nie przegraliśmy a po raz pierwszy od roku 1974 w meczu eliminacyjnym szyliśmy bramkę wydawało mi się i wydaje mi się do dzisiaj że nastąpił pewien krok w przód y, drugi mecz pokazał, że jakakolwiek krytyka by nie poszła na trenera, to on wie swoje i swój zamysł ma ustawił y, y, tak drużynę y, dosyć defensywnie mimo wszystko ale tylko potrafiła atakować i rozbijać ataki Rosja i mimo wszystko atakować, i dzięki temu zamisować No cóż, na pewno remis nie będzie porażką. Na pewno to będzie znaczyło, że mamy potencjał różny, możemy ją budować na następne dwa lata. Przeświadczenie o tym, że być może coś osiągnął, ale wydaje mi się, że za wcześnie, by mówić o następnych dwóch latach, wydaje mi się, że my ciągle jesteśmy w grze i powinniśmy się zastanowić nad tym, jak pokonać Czechów nadzwyczajnym świecie. Dariuszu, po pierwszym meczu na trenera i na bramkarza spłynęła fala krytyki. Chciałem się spytać, czy jeśli jednak nie przejdziemy do trzeciej fazy, do drugiej fazy, czyli do, do ćwierćfinału, chciałem się spytać, czy to będzie stracony czas? Czy to będzie czas, kiedy jednak znowu przegrywamy? Absolutnie nie. Powiem dlaczego. Dlatego, że e, przez całe 90 dziewięćdziesiąte, czekamy na to, a zakwalifikujemy się do mistrzostw jakichkolwiek. Uniesieniem naszym były bramki Jana Furtoka w meczach z San Marino ręką, kiedy to wygrywaliśmy 1-0. To były nasze uniesienia w latach 90 Później nastąpiła dosyć przyjemniejsza era kwalifikowania się do wielkich imprez, ale niestety na tych imprezach schemat był ten sam, czyli pierwszy mecz, później mecz o wszystko i mecz o honor. Teraz na szczęście nie mamy tej sytuacji i wydaje mi się, że to jest dosyć, dosyć znamienne. Mam wrażenie, że mamy trzy mecze o honor, ale taki, w takim pozytywnym jakby rozwój. I jest, nie jest coś w tym, jest coś w tym. No, pierwszy mecz o honor, bo przecież y, troszeczkę napompowano tą drużynę. Ja przypomnę, my gramy u siebie, tak? Więc za y, każdym razem oni wychodzą, tam jest kilkadziesiąt tysięcy chłopaków, którzy ryczą i mówią, chłopaki jesteśmy z wami, no i co oni mają zrobić? No, no, no, no, no, no muszą. <śla> Muszą być z tymi kibicami, tak? Jakoś się starają i są. Nie absolutnie nie wydaje mi się, żeby to były stracone dwa lata. Absolutnie nie wydaje mi się, że gdyby nawet zemisowali, gdyby nawet odpadli z tych mistrzostw na etapie grupowym, nie wydaje mi się, żeby to były sklecone mistrzostwa, ale mimo wszystko ja, ja nie wierzę w to, że my nie odpadniemy. Ba, ja pójdę dalej. Ja ciągle wierzę, że Niemcy, grając pięknie i wszyscy będą typowali ich na mistrza świata, bo do tej pory zaprezentowali się najlepiej ze wszystkich drużyn pretendujących do tego tytułu. Zobaczymy, jak jeszcze w drugi rundzie zaprezentują się jeszcze nie grała, przecież. No tak, ale nikt nie spodziewa się, no tak. że, że będą finalistami, tak? I ja wierzę w to, że my wyjdziemy z drugiego miejsca i tych Niemców spotkamy w Gdańsku i tam splot historii i wszystkich innych znaczeń, tak samo jak w meczu z Rosjanami, weźmie los w swoje ręce. Spalimy im śleswika Holsteina. Na przykład, albo statek wychodzący z portu, nie wiem, w każdym razie będzie fajnie, będzie fajnie, będzie wojna. tak. Dziękujemy i proszę sobie nie wyciągać pochopnych wniosków z tego, co się działo dzisiaj w podcaście, szczególnie na końcu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeśli Polska wygra, to trener słoda zostanie papieżem. Jeśli przegra, to będzie musiał emigrować. Tak więc z papieżem na pewno nie będzie.